Popularnie zwana JK, czyli JBC, która zazwyczaj kojarzy nam się tylko i wyłącznie z ładowaczami. To marka, która odpowiada również za fast-tracka, czyli ciągniki dość specyficzne. Przede wszystkim dlatego, że świetnie spisują się w transporcie i do tego właściwie zostały wymyślone. Chodzi tu przede wszystkim o ich Prędkość, prędkość, której w Polsce jeszcze aż tak nie rozwiniemy na drogach publicznych, chociażby się dało. Moim rozmówcą jest Andrzej Kaźmierski. Panie Andrzeju, jaką prędkość osiągają najnowsze fast Prędkości 4000 seria, 60 km na godzinę, 7000 seria, 70 km na Godzinę. Ale z tego wszystkiego, jak połączyć te dane z polskimi przepisami o ruchu drogowym, wynika, że te prędkości możemy rozwinąć sobie tylko i wyłącznie na drogach prywatnych u siebie na polu. No, dokładnie tak. Niestety przepisy o ruchu drogowym, czy kodeks drogowy, ustawa, która reguluje te kwestie, no, mówi ciągnik rolniczy 30 km na godzinę. Czyli tak naprawdę w przypadku 4000 serii wykorzystujemy zaledwie 50% możliwości. A przekraczając tylko granicę na Odrze, już możemy dodać gazu i jechać tyle, ile fabryka dała. Dokładnie tak. Także rolnik niemiecki jest w lepszej sytuacji, no przez to może być bardziej wydajny, bardziej efektywny. No i boli to, że nawet były kraje, które kiedyś były w tym bloku wschodnim, i Czechy, i Słowacja, i Litwa, tam ci ministrowie powiedzieli, okej, okay, ile fabryka dała, jeżeli to jest bezpieczny ciągnik, niech porusza się to 60-70%. No ale ciągnik nie tylko w transporcie przecież pracuje. Ten fast track, obok którego stoimy, to model 4220. Jego moc maksymalna 235 koni. No to już jest całkiem konkretny ciągnik do całkiem konkretnej roboty w polu. Muszę powiedzieć, że często klienci na rynku w Polsce identyfikują fast track a do a panie do transportu. To jest ciągnik typowo transportowy. Nie tak to w istocie wygląda. Ciągnik, tak jak Pani powiedziała, jest skonfigurowany, tak jak widać, typowo rolniczy z przednim tuzem, z wałkiem odbioru mocy. Ma odpowiednie ogumienie o szerokości 600. Także jest to idealna maszyna do wszelkich upraw, do pielęgnacji, do ochrony i itd., itd. Również do transportu. Ale no jakby zależy nam bardzo na tym, i to jest moje zadanie, żeby wyedukować troszkę rynek i, i powiedzieć chcę klientom wszystkim, że mamy tutaj 42-20 ciągnik rolniczy JCB Fastra, który może być główną siłą napędową, pociągową w gospodarstwie. Skoro stawiamy temat w taki sposób, no właściwy, bo przecież ciągnik przede wszystkim jest do pracy w polu. To powiedzmy, jakie skrzynie biegów można w nim zamontować? i Jakie są jego parametry podczas prac polowych? Ile on tak naprawdę uciągnie? No, jeżeli chodzi o ciągniki Fast 4000 seria i 8000 seria, wyposażone są w skrzynie biegów Vario. To są skrzynie od Fenta. Te same, co prawda, mają oprogramowanie JCB. Ale na pytanie, jaką jakie mają siłę uciągu, Tutaj wrócę trochę do tego transportu. Ciągnik i przeczepy, cały zestaw w sumie może ważyć, i to jest homologowane, 40 ton. Czyli Jeż... dwa razy tyle co tyle? Tak. Jeżeli chodzi o pracę w polu, to 4000 seria nie będzie miała problemu na glebach średnich i lekkich z pługiem obracalnym 6-korpusowym. no to już mogą być znacznie większe pługi, 8-9-korpusowe. Ja, ja osobiście preferuję do ósemki pług, tak do, do, do, jakby do pracy po tak? Ciągnik nie będzie się poruszał w bruździe, tylko po polu. Czyli jak to mówią on -land. Tak, dokładnie. Także to, to tutaj no nie ma problemu, jeżeli chodzi o uciąg, ponieważ ciągnik ma równy rozkład obciążenia na przednią i tylną łożę. A waży 8 ton? 8 ton bez obciążników. Czyli nie licząc obciążników, po 4 tony na oś porówku. Tak. Gdybyśmy chcieli mu poprawić trakcję i gdybyśmy rzeczywiście zastosowali tutaj w przypadku tego modelu 6-korpusowy no to zalecałbym za kabiną 900 kg i 900 kg na przedni tusk. W dalszym ciągu zachowamy ten równy rozkład obciążeń. No i ciągnik będzie ładnie szedny, będzie nam, prawda, myszkować, tak, w pulgu. To jest maszyna do, do orki, do uprawy, do agregatów bezorkowych, głęboszowania. No, chciałam ten temat agregatów przeznaczonych do uprawy bezorkowej podnieść, bo ten temat zaczyna się robić modny. Uprawa i jest lepsza i dla naszego portfela, i dla środowiska, ale wymaga większych maszyn i przede wszystkim mhm. większych Ciągników. Tego nie da się zrobić 60, 80, tak. ani nawet stukonnym silnikiem. Jak duże agregaty testowaliście Państwo z takimi fast serii 48000 jak duże można byłoby zaczepić, czy te największe? Ja tutaj w Polsce nie mam w tej materii doświadczeń wielkich, ale z kolegami z Wedersztata rozmawialiśmy, że nie powinno być problemów z agregatem od pięciometrowym, w przypadku ósemki, jeżeli chodzi o czwórkę, to myślę, że tam co nieco węższe maszyny, ale też muszę powiedzieć, że obserwuję w dużych gospodarstwach pójście w kierunku bardzo dużych mocy ciągników, rzeczywiście bezorkowej uprawy, no i wtedy tam no, rozpatrywane są ciągniki 540 koni, 600, nawet jeden klient, który niedawno był chętny na 330 koni Fastraka dzisiaj, po upływie dwóch lat, ze względu na odpływ ludzi, wyjeżdżają młodzi za granicę, zostaje mniej ludzi, ci, co zostali, chcą więcej kasy, więc trochę, się to ma, to, to całe zjawisko ma wpływ też i na mechanizację rolnictwa i ten konkretny ktoś powiedział, że sorry, 330 koni jest za mało. Już dokonał zakupu ciągnika 600 koni, i odpowiednie maszyny, a właśnie agregaty do bezorkowej uprawy. Ale jeszcze wróciłbym do, do opinii Wendersztata. Agregaty bezorkowe lubią, no, nazwijmy to troszkę większą prędkość. A fast track w polu naprawdę może być eksploatowany z prędkością do 40 km na godzinę. No, przy opryskach i odpowiednich opryskiwaczach to jest możliwe i to w dalszym ciągu będzie wygodne dla operatora. On nie wyskoczy nam przez kabinę w kosmos, będzie w dużym komforcie mógł pracować. Także 16, 17, 18 km na godzinę w jakieś uprawy bezorkowe to po prostu ta maszyna zapewni. No i dodatkowo ten operator będzie żyć.